W poszukiwaniu następców legendy, kandydatów na następcy legendy trafiłam tam, skąd legendy się wywodzą, a razem ze mną pan Marek Włodarczyk. 30 i 60 to były modele bardzo specyficzne. Dlaczego one się stały aż taką legendą? Przecież można było kupić ciągniki obiektywnie lepsze, nowsze, a 30 i 60, prawie milion wciąż pracuje na polskich polach. Tak, to prawda, tych ciągników pracuje bardzo dużo. No, padło słowo lepsze. No, to jest naprawdę dosyć, dosyć pojęcie, pojęcie tego rodzaju, które no, musimy zdefiniować, co, co my rozumiemy, yy, czy jak rolnik, oczami rolnika, prawda, jak jest postrzegany ciągnik, który jest uważany za lepszy. Otóż dla rolnika ciągnik lepszy to jest ciągnik, który po pierwsze no, będzie oczywiście spełniał te wszystkie funkcje, które spełnia ciągnik no, powiedzmy innej generacji, nafaszerowany elektroniką i tak dalej. Ale mimo to ten ciągnik lepszy dla rolnika to ciągnik, który jest prosty, który jest w stanie w obsłudze, który nie jest paliwo paliwożernym ciągnikiem. To jest ciągnik, który jest znany, do którego są dostępne części zamienne i chyba na koniec taki, który w większości przypadków jest sam w stanie naprawić. I stąd może to określenie ciągników 30-60-konnych, czyli C-330, C-360, jako ciągniki kultowe, tak? Na tych ciągnikach wychowały się całe pokolenia rolników. Przynajmniej trzy. Przynajmniej trzy. Te ciągniki dalej pracują, będą jeszcze długie lata pracowały i dalej będą pełniły tą funkcję, jaką... Mm, pełnią ciągniki, które są bardziej technicznie, technologicznie zaawansowane. Mówi się, że niepotrzebnie tak bardzo zaawansowane. To to również zależy od punktu widzenia. Powiedzmy, ta technologia nowoczesna, mikroprocesory sterujące każdą funkcję ciągnika, na pewno są pewnym udogodnieniem, prawda? To jest tak jak w samochodach osobowych. gdzie sobie trudno wyobrazić samochód, który by nie miał elektrycznie otwieranych szyb, czy powiedzmy jakichś tam funkcji, które nam ułatwiają życie. Tu również, tylko należy pamiętać, o tym, że w przypadku niesprawności, awarii któregoś z układów w tych, tych ciągnikach zaawansowanych wiąże się z naprawdę bardzo dużymi kosztami. Rolnik sam nie jest w stanie tego naprawić. Znowu porównanie do automotive, czyli do, do, do, do branży samochodowej. No my obecnie jesteśmy w stanie chyba dolać tylko płyn do, do spryskiwaczy w aucie, tak? Nic innego nie możemy ingerować, bo nie mamy wystarczającej wiedzy ani sprzętu do tego, żeby obsłużyć takie auto. Podobnie jest z ciągnikami, także dla rolnika naprawdę ważna jest funkcjonalność, a te ciągniki są jak najbardziej funkcjonalne. Niewielkie koszty eksploatacji, dostępność części zamiennych, no i to co powiedziałem na początku, a więc w większości przypadków rolnik e, sam jest w stanie naprawić sobie taki traktor, to, to jest to. Jeśli teraz przełożymy e, te realia, które były w XX wieku, które się zmieniły. E, oczywiście gospodarstwa, tak jak były rodzinne, nadal pozostały rodzinne, ale to już są inne gospodarstwa, są inne areały, zmieniły się warunki gospodarowania, zmieniły się też maszyny. Mhm. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, który z modeli Ursusa mógłby pretendować do Miana następcy legendy 30-60. my tego nie zadekretujemy dziś, to pokaże historia, może za 20, może za 30 lat. Ale gdyby pan mógł prognozować, spróbować przewidzieć, który pana zdaniem model jest najlepszym pretendentem do tego tytułu. Zmieniająca się struktura gospodarstw rolnych co jest nieuniknione w tym rządzie ekonomia, prawda? Więc gospodarstwa rolne na pewno będą się powiększały sukcesywnie. E Obserwujemy to zjawisko od wielu lat, a skoro duże gospodarstwa, skoro gospodarstwa no, siłą rzeczy specjalizowane, a więc, a więc to jest monoprodukcja w większości przypadków, no chociażby po to, żeby to było ekonomicznie uzasadnione, I takie gospodarstwa wymagają wysokowydajnych maszyn. Począwszy od ciągników, a skończywszy już na maszynach, chociażby prostych, uprawowych. My w naszej ofercie posiadamy tego rodzaju sprzęt. Posiadamy ciągniki 150-konne, no, które są dedykowane gospodarstwom, tam powiedzmy 100, 200, 300 hektarów. Ale posiadamy również ciągniki o mocach mniejszych. Chociażby nie wiem jak było duże gospodarstwo. Możemy liczyć w tysiącach hektarów. Zawsze będzie w takim gospodarstwie potrzebny ciągnik o mocy niższej jako tak zwany ciągnik uzupełniający, pomocniczy, tak, bo trudno sobie wyobrazić, żeby ciągnik o wartości kilkuset tysięcy złotych był używany do transportu, bo to jest po prostu strata, strata pieniędzy czy do prac wewnątrz gospodarstwa, chociażby do prac z ładowaczem czołowym. To jest po prostu ekonomicznie nieuzasadnione. W związku z powyższym tylko, tylko ciągniki o mocach nawet do, do 110 koni mechanicznych, a to jest jakby serce naszej oferty eee, zawsze będą zawsze znajdą nabywców i zawsze one będą potrzebne w każdym gospodarstwie. W gospodarstwie małym jako ciągnik główny, w gospodarstwie dużym jako ciągnik uzupełniający i tutaj z tej całej rodziny, przynajmniej na bazie dotychczasowych naszych doświadczeń potwierdzonych historią sprzedaży wielkością sprzedaży no hitem jest ciągnik 75-konny. Widzimy, że tendencja w zakresie mocy oczywiście idzie w górę. Niemniej jednak cały czas nie przekracza nie przekracza ta rodzina ciągników, o których mówimy, czyli uzupełniających, nie przekracza mocy 110 koni. Jak na razie to jest 110 koni. Czyli który to konkretnie model Pan wskazuje? W tej chwili to jest C380. Model, który znajduje się za, za nami. Mamy za plecami ten, ten, ten, ten ciągnik. My w tej chwili w naszej ofercie posiadamy tak naprawdę dwa typy tych ciągników, jeżeli możemy tak powiedzieć. Jeden to jest C380, to jest ciągnik zbudowany na układzie przeniesienia napędu Carraro i z silnikiem Perkinsa. Drugi to jest C380K, to jest ciągnik, który jest zbudowany na e, transmisji posiadającej 16 biegów do przodu, 16 do tyłu, z elektrohydraulicznie załączanym wałkiem odbioru mocy i z silnikiem marki Kohler. Perkins to już się wpisał w Waszą historię od no, czasu słynnego 3P. Ursus tak, 3P. Ursus, 3P. Ursus słynie z tego, że głównie montowane w ciągnikach były silniki Perkinsa, Także my chcielibyśmy rolnikom dać im możliwość wyboru, tak? posiadając w dalszym ciągu ciągniki z silnikami Perkinsa, ale również kolejny model z troszeczkę innym silnikiem, właśnie ten z silnikiem firmy Kohler. No, widzę tak na oko, że jest to wprawdzie ciągnik, o którym moglibyśmy powiedzieć, powinniśmy powiedzieć, że jest to kompaktowy mm -hmm. z racji na moc. Natomiast jeśli chodzi o gabaryty, jest to zdecydowanie już raczej większy ciągnik, wcale nie taki znowu kompakt. Gdyby postawić obok niego 60, to różnica wysokości byłaby pewnie metra. Tak, ale nie wysokość jest tu parametrem, który definiuje nam ciągnik o przydatności czy w zastosowaniu ciągnika, decyduje parę parametrów. Począwszy od jego masy, ciężaru, a skończywszy na udźwigu y, trójpunktowego układu zawieszania narzędzi. Ten ciągnik jest ciągnikiem typowo rolniczym. To jest ciężki ciągnik, który na, akurat na tych targach spotkał się z dużym uznaniem rolników. Właśnie ze względu na jego masę i łódzik podnośnika. To jest typowo... Jak na ciągnik 75-konny, to możemy śmiało powiedzieć, że to jest ciągnik ciężki 75-konny. Na samym początku naszej rozmowy powiedzieliśmy o tej łatwości serwisowania dostępności części. Części oczywiście są u nas dostępne, są. bo jesteście polskim producentem. A jak z serwisowalnością? Czy wystarczy w dalszym ciągu 17-10 duży wkrętach i kombinerki? No już nie do końca. Zmieniające się nieustannie normy związane z emisją spalin silników, powodują to, że spełnienie norm czystości spalin wymaga zastosowania systemów zasilania silnika Common Rail. Tak? no te systemy niestety wymagają już sterowania poprzez mikroprocesorowe sterowniki, powszechnie nazywane komputerami. To jest może zbyt dumne określenie. Na wyrost trochę. trochę. na wyrost. No jest elektroniczny sterownik silnika, tak? Bez tego niestety uzyskanie norm czystości spalin byłoby po prostu niemożliwe. I to jest w zasadzie w naszych ciągnikach jeden, jedyny element, do którego bez y, urządzeń diagnostycznych typu te interfejsy, prawda, komputerowe, no nie jesteśmy w stanie nic zrobić, poza servicio. Natomiast cała reszta w nich jest jak najbardziej, powiedzmy, no mechaniczna. Gdy Pan wspomniał o spalaniu, to aż mnie przypomniało się takie powiedzenie, że w tym kwartale już tankowaliśmy. Oczywiście to jest o wiele większy ciągnik, więc nie spodziewam się, żeby tutaj tankowanie odbywało się raz na kwartał. Wspominał Pan wcześniej o przełożeniach. Co jest przecież bardzo istotne dla spalania przy określonej pracy? Proszę powiedzieć, jak ekonomia spalania tego ciągnika? Silnik tego ciągnika uzyskuje czystość spalin, w granicach mieszczących się oczywiście w obowiązujących normach. On ma o tyle ciekawą konstrukcję, a szczególnie konstrukcję po stronie układu wydechowego, że nie jest zdławiony filtrem cząstek stałych, czyli czymś, co powoduje dodatkowy opór przy wydechu, a co z kolei wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na paliwo, żeby uzyskać te same parametry pracy, a więc moment obrotowy i moc. No tak, bo musimy spalić trochę więcej paliwa, żeby wydmuchać te spaliny. Dokładnie, dokładnie tak. Silniki stosowane przez nas, począwszy od Perkisów, a na firmie Kohler skończywszy, no to są silniki, które od, od wieków to może przesadzę, ale od paru pokoleń no, słyną właśnie z oszczędności, tak? z jakiego ograniczonego apetytu na paliwo. Ja często rozmawiam z rolnikami, którzy widząc nasze ciągniki mówią o kurcze, to wy macie perkinsy, no mamy. Co ja zrobiłem, że nie kupiłem ciągnika z Perkinsem? a teraz płaczę, tak? No to jest właśnie to, no. Oczywiście apetyt na paliwo zależy od tego, jak my użytkujemy ten ciągnik, tak? Jak są rozłożone prędkości na poszczególnych biegach, tak? im więcej tych biegów, oczywiście do jakiejś rozsądnej granicy, bo spotkałem się z ciągnikiem, który miał 98 biegów do tyłu i do przodu. Tylko po co? Tylko po co, tak? Więc im bardziej rozdrobnione są te biegi, tym lepiej możemy dobrać parametry pracy ciągnika do akurat wykonywanej pracy, co ma szczególne znaczenie przy pracach uprawowych, ciężkich, prawda, szczególnie orka i tym podobne. Więc ta liczba biegów w tym przypadku 16 do przodu i 16 do tyłu, a w innych ciągnikach naszych 110-konnych 24 do tyłu, 24 w tym pełzające 300 metrów na godzinę, to powoduje to, że te ciągniki są naprawdę bardzo, bardzo oszczędne. Tak jak patrzę sobie teraz na nie, to odcień czerwieni przez pół wieku troszeczkę się zmienił. Ale czy w dalszym ciągu można wyjąć drzwi i zostawić je w stodole, tak jak osobiście również ja lubię robić w gorące dni i jechać bez drzwi? Oczywiście można to zrobić, tylko po co? Nasze ciągniki są wyposażone w układy klimatyzacji. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj samochodu, czy też ciągnika, który tego układu by nie miał. To jest naturalne. Oczywiście jeśli ktoś ma powiedzmy, kaprys tak? jeżdżenia ciągnikiem bez drzwi, bezwzględnie może to zrobić, tylko pytanie po co?